Panie Jezus Chrystus. Będę... E... Jestem człowiekiem, jestem mężczyzną, jestem księdzem. Wszystko po kolei. E... Mam do was pytanie, czy jak będę mówił bez nagłośnienia, to będzie dobrze? Wszyscy słyszycie? Jak będę mówił e... za cicho, to możecie pokazać, żeby... Żeby było głośniej, chciałbym trochę pracować tutaj, mówić przy, przy tej tablicy i trochę porysować. Natomiast jeszcze chwila do modlitwy, bo oczywiście pomodlimy się. Wszystko co tutaj w tych, w, w tych rzeczach związanych z rekolekcjami, wszystko powinno, powinno być oparte o modlitwę, bo to jest w pewnym sensie takie narzędzie, które dla Kościoła jest podstawowe. Jest takie zdanie, które akurat wczoraj w popatrzności znalazłem, gdzieś tam wyciągając Wizno Święte, czasami mi się zdarza. To po, po rekolekcjach e, ignacjańskich. E, niestety nie pamiętam, kto jest autorem tego zdania. Jaka modlitwa taki dzień cały na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki inne praktyki, inne drogi. Modlitwa jest warunkiem nawrócenia dusz. Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu. Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu. Taka trochę staropolszczyzna. Nie wiem, kto jest autorem, natomiast podpisuje się cały pod tym. To, co teraz będziemy sobie robić, będziemy się to jest karmienie się. Pismo Święte mówi o tym, że słuchanie Słowa Bożego jest po co? Dla oczyszczenia. prostu sam powiedział, że skierował. już jesteście czyści, muszę Wam tylko nogi odmyć, już jesteście czyści dzięki Słowu, które skierowałem do Was. Dzięki temu, że daję wam Słowo zaczynacie się oczyszczać z takich rzeczy, które są w naszej mentalności, to znaczy sposobów funkcjonowania. Każdy z nas ma pewną mentalność i zazwyczaj ten brud na tej mentalności uznajemy za normę. Natomiast podejrzewam, że większość z Was już była w życiu na rekolekcjach i jest takie doświadczenie rekolekcji, że słuchasz słowa Bożego, wychodzisz stamtąd inny i przez jakiś czas inaczej funkcjonujesz. Jesteś, ktoś się zgodzi ze mną? Tak. Tylko jak się zgadzacie, to nie na siłę, dobrze? Że jak się zgadzacie, to dlatego, że wewnętrznie macie zgodę, a na, nie na zewnątrz. Jako wspólnota musimy uważać na obłudę. Jak jest obłuda we wspólnocie, to jest taki wewnętrzny nieprzyjaciel, który po prostu rozrywa. I to jest początek końca dla jakiejkolwiek wspólnoty. Wspólnota jest po to, żeby, tak jak mówi Kościół, wspólnie się ubogacać dla wymiany danych. Teraz się wymieniamy. Nie wypominając w tym wieku, jestem chyba z was najmłodszy. Nie wypominając o ciebie. Samoci. Naprawdę. No po prostu. No, dziękuję. No my chyba to jest sam rocz. To robi w tej wspólnocie to, że po pierwsze trzeba, trzeba patrzeć na to, jak Bóg mieć takie Boże spojrzenie na to, kto głosi, że nawet będziemy, jest Ewangelia w niedzielę, będziemy mieli ją jutro tą Ewangelię, że nie problem jest, nie problem jest w, przede wszystkim w ustach. Większy problem jest w uchu. My zazwyczaj w kościele, i to jest błędem, to też jest pokusą, że my zazwyczaj. Witamy księcia Kamila, szczęść Boże. Mamy teraz taki krótki krótki Kto jest na Kamilku Polskim. Ciekawe, co to za wspólnota, że jeden nie, dobrałem, nie? dobra, nie? Wymagający. Dobra, to już tak. Teraz chciałbym, żebyśmy się przez chwilę pomodlili, ale najpierw, żebyśmy oczyścili swoje myślenie przed tym, co, co jest tutaj. Pismo Święte ma spojrzenie takie, Bóg ma spojrzenie takie, że nawet skały potrafią mówić. Bóg powiedział coś takiego, jeśli ludzie przestaną mówić, to skały zaczną mówić. Ja sobie z ustami spokojnie poradzę." Nie to, że te usta nie mają być przygotowane, nie? Nie, nie o to chodzi, że po prostu z marszu sobie przyjdzie pierwszy lepszy rekolekcjonista. Po, po ludzku dbamy o najwyższą jakość. Byle kogo nie zapraszamy, Bóg zapłaci. Po ludzku staramy się jak najlepiej. Natomiast fakt jest taki, że do tego, do czego Bóg nas prowadzi, to my jesteśmy po prostu totalnie bezsili. Do takich rzeczy, jakich Bóg nas prowadzi, jesteśmy bezsilni. Mamy swoją siłę, siłę żeby wejść na rysy. Mamy swoją siłę. Natomiast ten cel, którego tutaj doświadczamy, dzieje się tylko, tam nie dolecisz. Jeśli masz Boga, to tylko ze względu na to, że, że, że, że pozwolił ci dojść do siebie. A nie dlatego, że Bóg, Ojciec, taki obraz Boga, Bóg, Ojciec sobie siedzi po prostu. Siedzi sobie Bóg, Ojciec na tronie w niebie. Siedzi sobie, siedzi. Pierwsze krzesło przyniosę sobie. Siedzi sobie, siedzi, sobie, siedzi, sobie, siedzi, sobie, siedzi Bóg, Ojciec i czeka, czeka na te swoje dzieciaki. Wdrapał się, który jest taki, jest taki, powiedzmy taki stopień i dalej na dole jest ziemia. Chmurki, chmurki, i ziemia. Patrzy Bóg, a tu po prostu ręka, nie? Łapie się za, za kraniec ręka. Mówi, o dziecko, wdrapałeś się, już myślałem, że się nikt nie doczłapie, nie? Bóg zapłać Ci za to dobre dziecko. Teraz, teraz wracaj, jakżeś wszedł i ucz innych, nie? E, to nie jest tak. To jest, to jest prawdą, że jak prowadzimy życie naukowe, bo teraz będzie część życia naukowego, to jest tak, że nie doczłapiesz się. Chodzi o to, żeby jak najbardziej się otworzyć na łaskę. Na to, że dostajesz, że to On pierwszy działa. Że to proszę się pozbyć, bracia i siostry kochani, w się pali, e, takiego poczucia, e, że e, ja jestem super, bo jestem lepszy od tych, którzy się nie zgodzili przyjechać na rekolekcję, a ja jestem po prostu taki bomba chłopak. Że zgodziłem się na to, dałem swój czas, bardzo fajnie. Natomiast chodzi o to, że jak, że jak siedzisz tutaj, to on cię tutaj chciał. Czasami to on znalazł taką drogę, on się nie, zap, nie wprasza na siłę do Twojego życia. Ale on sobie zaproszenie znajdzie. Jak go nie zaprosisz, to powie: okej, okay, jasne, w moich. W, w części, w której ja mieszkam, pod Garwininem istnieje coś takiego jak pójść na wesele w tak zwane pitasy. Nie wiecie no? co to jest? Mm -hmm. Mm -hmm. Dowiedziałem się, że, że, że, że zazwyczaj dla mnie to było coś normalnego, e, ale to chyba jest nasz region bardziej. Pójść w pitasy na wesele to znaczy, że nie dostałeś zaproszenia, ale stoisz pod, sal pod salą weselną, aż się ktoś zmiłuje i ci wódkę przyniesie. <śleszy> I ostatecznie, jak się okaże, jak Pan wody się zorientuje, że są miejsca wolne, no to wtedy śmiało możecie wejść. I tam można się... Pomyśl sobie trochę o tym, że Pan Bóg tak trochę czeka, nie dostał zaproszenia, bo w to miejsce, w które On powinien siedzieć, siedzi kto inny, nie? Dzieci, mąż, samochód sobie siedzi, pieniądze sobie siedzą, chwała ludzka sobie siedzi. No to po prostu jest to jak na dobrym weselu. To miejsce to po prostu jest takie, że długa, długa, kawalerka, nie? A na jakimś miejscu po prostu on. On jest na tyle cwany, to nie jest taki Bóg, ojciec, który sobie czeka i, no jak mnie zaproszą, to wejdę, To on, on jest, Bóg jest na tyle cwany, że ciągle szuka sposobu, języka, sposobu, to jest sposób, żeby się wprosić. Że my jak przychodzimy tutaj to nie jest taką decyzją, że my coś zrobiliśmy, tylko um, <trym> dzieł Boga nie zapominajcie. Wdrapał się przez okno. Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Że to On jest tym, który daje. A ja mogę odpowiedzieć: A nie, Panie Boże, ty tam siedzisz na górze, widzisz, modlę się. Nie? Modlisz się, modlisz, dodrabujesz i co, co z takiej duchowości masz? Nie za wiele. Z takiej duchowości masz, co? Smutek. Pismo Święte sam, sam Chrystus mówi, że jest, jest taki rodzaj, i to będziemy słuchać w niedzielę, będziemy tego słuchać, jest taki rodzaj ludzi, którzy długo służą Panu Bogu. Nie? Pracują od rana, jak mówi ta Ewangelia Pracują od rana, ale na samym, pod koniec dnia się okazuje, że oni po prostu trwali przy Bogu jako przy jakiejś męczarni. Nic nie mają z Boga. Przez całe życie przeszli z różacją w ręku i nie widzą żadnego działania Bożego. Że przyjęli to działanie Boże jako teobie. Wiecie, my w Kościele robimy taką rzecz i to wszyscy jesteśmy wezwani do tego. Nie jacyś tam mistycy nie wiadomo jacy. Po co my czytamy Pismo Święte? My czytamy Pismo Święte wierząc w to, że jest żywe, a jak żywe, no to gada. Nie? Jak jesteś żywy w domu, to gadasz. Jak Cię ktoś uśmiercił słowem, no to z usta zamykasz. Pismo Święte jest żywe, gada do Ciebie na tu i na teraz. Pan z wam i z Duchem Twoim. aha Mówię na, na, na początku na przykład kazania w, w Kościele. Już, już ma być kazanie, więc to nie jest Ewangelia. Mówię, pan z wam, a wszyscy odruchowo i z Duchem Twoim. Sami się obietują, co, co gadają, nie? Co ja gadam? Chodzę całe życie do kościoła, mam odruch. Jeden, taki, jeden z księży zrobił taki eksperyment, żeby sprawdzić świadomość swoich parafian w trakcie liturgii. Zrobił coś, ta, zrobił coś takiego bo to łódź to już zna. W trakcie modlitwy wiernych są te różne wezwania i tam Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Pani i tak dalej. Jedno wezwanie dodał, modlimy się o to, żeby dach naszej świątyni tu i teraz się zawalił. Ciebie prosimy wszyscy, wysłuchaj pani. <gry> w Parczewie na pierwszej czy na drugiej niedzieli powiedziałem to jako, jako po prostu opowiastkę. Nie zrobiłem takiego eksperymentu że wiecie, był taki jakiś tam, e, że, że zrobiłem to w trakcie liturgii e, eucharystycznej w trakcie modlitwy wiernych. Nie, ja odpowiadałem o tym księdzu i powiedziałem, e, odpowiadam, opowiadam i mówię, ciebie prosimy, a cały kościół w trakcie mojego opowiadania wysłucha. <głos> Jeszcze głębszy odbył. Co teraz chcemy zrobić? Teraz chcemy się modlić, bo to po co się damy, to jest tylko dalej modlitwy. Że nieważne są słowa, Pismo Święte mówi, nieważne jest przede wszystkim ten, kto mówi, bo Pismo Święte i Chrystus nie przyczepia się do słów, przyczepia się do ucha. Mówi, że to z ziemią, z ziemią jest problem, bo ziemia może być ubita jak droga, ziemia może być zakwaszczona, ziemia może być twarda, albo ziemia może być żyzna. Słowo Adam, słowo Adama, ziemia, ja. Chrystus mówi, apostołowie przychodzą do Chrystusa i mają nerw na faryzeuszy, że musimy ich słuchać, a widzimy jakie mają życie. A Chrystus mówi, słuchajcie, nie naśladujcie, absolutnie nie naśladujcie. Natomiast słuchajcie, bo ja przez to słowo będę do was trafię. ale słuchajcie. Choćby był młodszy, choćby był, no nie wiem, jakiś tam mniej inteligentny, możliwe, ja sobie poradzę. Kwestia jest taka, czy Ty siedzisz tu i teraz, proszę bardzo, i na tych kilkudziesięciu centymetrach, które zajmujesz w tym momencie, uważasz, że te kilkadziesiąt centymetrów to jest opatrzność Boże, że tu jesteś, bo On Cię prowadzi. I wylądowałeś ze swoją historią życia tu i teraz. Pan z Wami. I z duchem moim. Choćby kamień. No przepraszam. Mimo tego, że na, najbardziej inteligentny na świecie nie jestem, no kamień jest bardziej tępy. <grym> Będzie dobro. Spodziewam się dobra, jak usłyszę to słowo. E, teraz siedząc, siedząc, siedzi, siedząc, to jest to jest postawa e, przyjmowania. Słowo Bożego, e, nie Wy możecie e, wyciągnąć rękę, możecie dać jakiś gest, że Wam zależy. Że mi Panie Boże zależy na tym czasie. Nie, nie siedzę proszę bardzo, to mnie zabaw, tylko mi zależy. O tyle, o ile już mocno pragnął tego, że ja chcę zmienić swoje życie i to jest możliwe. Wszyscy chcemy zmienić na, Co nie chcecie zmienić swojego życia? Pewnie, że tak. Zmienić jakość. Mamy, nad... Mamy głód tego, żeby nasze życie po prostu było e, czymś. E, no z, z wyższej półki. Mamy wszyscy taki głód. E, problem jest w tym, że nie wierzymy, że to jest możliwe. Staram się w trakcie tej modlitwy przełamać ten, ten brak wiary. Że to nie jest możliwe, żeby Twoje życie zostało wybawione od rzeczy, do których się przyzwyczajasz. od lęku. Zabedlania się samemu w sobie, od wykorzystywania ludzi, od, od y, smutku. Y, że to jest możliwe. W trakcie tej modlitwy gromu <śmiech> Boga Bożego, bo to jest Jego darem, żeby Ci otworzył i wypalił Ci wszystko, co, co przeszkadza Ci w słuchaniu. Żeby te rekolekcje y, działały. Chrystus w Nazarecie nie, nie mógł nic zrobić. Najlepszy mówca, <śmiech> najlepszy mówca na całym świecie, nic nie mógł zdziałać, bo oni myśleli, że on jest kimś zwykłym. Że ten czas nie jest czasem świętym, tylko jest zwykłym. Jeśli tak podchodzisz w tym momencie do tych rekolekcji, do tego miejsca, do tej modlitwy, że to jest czas zwykły, a nie w obecności Pana Boga, to nic się nie stanie. Choćby był najlepszy mówca, choćby sam Krzysztof Dziewiecki tutaj przyjechał. Choćbym był najlepszy mówca, nic się nie stanie. Absolut. Więc od Twojego pragnienia to zależy. Mówmy się. Jak chcecie, możecie zamknąć oczy. E... E... Boże, Olcze Tato, e... prosimy Cię i błagamy Cię o Twojego ducha. Wszyscy tutaj jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy braćmi, słuchamy Twojego Słowa, wszyscy jesteśmy na równi i wszyscy jesteśmy zaproszeni do zbawienia, bo to, że nas kochasz, to jest Twoja decyzja, nie nasza. Natomiast to zbawienie już jest zależne od naszej otwartości. Więc prosimy, żeby ten czas był dla nas czasem nawrócenia, żebyśmy głęboko uwierzyli w to, że jesteśmy kochani przez Ciebie, to znaczy jesteśmy prowadzeni, że prowadzisz nas do dobra że nigdy z tego nie zrezygnujesz, że jesteś zawsze z nami, prosimy Cię o jedno, o doświadczenie Ducha Świętego, który ożywia wszystko, co żyje. Prosimy Cię o to, żebyś spłynął na całą naszą wspólnotę i tam, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w Twoje imię, żeby poznać Chrystusa, że wszystko uważamy za śmieci, wszystko uważamy za śmieci, którymi się nie nakarmimy, bo nasz głód jest większy. Nasz głód to jest głód Ciebie. Wszystko uważam, za śmieci ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa. Chcę Ciebie, pani, poznać teraz i chcę zrozumieć Twoje Słowo, które skierowałeś do nas. Bo Ono jest skuteczne. Chcę, żeby wy, żebyś wypalał każdą myśl w moim sercu, która przeszkadza mi wierzyć w to, że jesteś tutaj i teraz obecny, że Słowo leczy. Chcę, żebyś zabrał smutek. Chcę, żebyś zagrał brak nadziei, a dał radość, i dał nadzieję. Chcę, żebyś otwierał nas na swoją obecność. Żebyś otwierał nas na to najbardziej intymne doświadczenie, z którym poczekałeś na sam koniec głoszenia Słowa. To jest zesłanie Boga Świętego. Tchnij w nas, Panie Twojego Ducha. Daj radość. Zabieraj wszystko, co jest Tobą. Niech wszystko, co jest Tobą, zostanie połączone, a poprzez kontakt z Tobą niech z Ciebie bardzo podchodzi. I ożywia nas, a to wszystko przez jedyną osobę, która jest w stanie nas nakarmić, przez Chrystusa, Panie Przewodniczącego. Eee, głód. Temat y, nasz jest, to jest głód. Będę mówił o, na podstawie Pisma Świętego i na podstawie tylko na podstawie kilku, kilku świętych, doświadczenia kilku świętych. Tego samych usłyszałem niektórych niektórych księży. Dlałkowa część z tego, co mówię, będzie znajoma. Tak? Więc niech rapcia. Niech, ra... niech rabcie, tak się mówi? Tak? Udało mi się. E, więc tak, co Pismo Święte mówi na temat głodu? Jak szukałem, na dobrą sprawę bardzo szybko, to była naj, najkrótsza chwila w, w tworzeniu tej konferencji, jak szukałem takich momentów w Piśmie Świętych, wydarzeń, opowiadań o, o głodzie, to to był najkrótszy, najkrótszy moment szukania, ponieważ wszystkie wszystkie sytuacje związane z, z Pismem Świętym są związane z głodem. Z jakimś głodem? Świat dzieli się na organizmy, na to, co jest ożywione i to, co jest nieożywione. To, co jest ożywione, proszę bardzo, moja sztama to jest coś nieożywionego. Nie. nie żyje, znaczy nie wartościuje, nie potrzebuje czegoś z zewnątrz. Wszystko, co jest ożywione, choćby po prostu ten kwiatek, którego nie jestem w stanie nazwać, ten kwiatek potrzebuje czegoś z zewnątrz. Potrzebuje światła, potrzebuje powietrza, potrzebuje wody, potrzebuje ziemi. Wszystko, co żyje, nie jest autonomiczne. Znaczy, nie może zrobić czegoś takiego, że się zamknie po prostu i powie: Ja niczego nie potrzebuję. To jest po prostu zabicie. To jest samobójstwo. Wszystko, co żywe, potrzebuje czegoś z zewnątrz. I dlatego Pan Bóg, jak stworzył człowieka, to ciągle dawał coś z zewnątrz. Pan Bóg nie jest mną. Jest we mnie. Natomiast nie jest mną. Ja potrzebuję czegoś, co nie jest mną, do tego, żebym żył. Doskonale to odczytujecie, bo e, pragniecie, bo kochacie, bo jecie. Teraz chciałbym powiedzieć, co Pismo Święte w momencie, stwarzając człowieka, chciało powiedzieć dosłownie, a nie. Przepraszam, dokładnie, a nie dosłownie. Jak mówimy przypowieść, mówimy jakieś tam różne przypowieści. I ta przepowiedź mówi w metaforach. Jakbyśmy ją zrozumieli dosłownie, na przykład jak, jak Pan Jezus mówił przypowieści o siewcy. Jak zrozumiem dosłownie, to sobie myślę, o jakim facecie On mówił? Gdzie jest ten gość, co sieje? Nie? Ale nas wszyscy tam zrozumieli dokładnie, to znaczy to, co rzeczywiście poznaczało to stworzenie. Uwaga! Stwarzamy sobie, stwarzamy sobie człowieka. Pismo Święte mówi, że najpierw powstał Adam, czyli mężczyzna czy koje. Chłop. Otóż Pismo Święte mówi, że człowiek. Więc tacy pierwsi to może do końca nie byliśmy. Stworzył Adama. Stworzył Adama, czyli coś takiego zewnętrznego. My, mężczyźni, jesteśmy bardziej do dzisiaj nastawieni na rzeczy, na kontakt z naturą nieożywioną. Zazwyczaj. Zdecydowanie lepiej sobie radzimy w terenie. Zazwyczaj. Zazwyczaj. Moja siostra do dzisiaj pyta, w które lewo? Jak kupujemy lewo. E, może się trochę z tego śmieje, natomiast tendencja, tendencja jest. My jesteśmy bardziej nastawieni na kontakt z rzeczami nieożywionymi. Natomiast kobiety no, w porównaniu z kobietami, jeśli chodzi o, zazwyczaj o, o takie rzeczy jak empatię, to słyszałem, że my jesteśmy upośledzeni. Nigdy nie byłem kobietą to nie wiem. Natomiast. Pismo Święte, gdy mówi, że został stworzony Adam, to Pan Bóg to było jeszcze sytuacja sprzed grzechu. Pierwsze, co Pan Bóg powiedział, że coś jest halo z tym stworzeniem, raczej, żeby zauważyć, to powiedział to, żeby zauważyć, że człowiek nie jest tylko ciałem. Adam to jest sfera fizyczna w nas. Sfera fizyczna. Chciałbym teraz powiedzieć o tym, o czym się modlimy w trakcie modlitwy wiernych. Modlimy się chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. Chciałbym powiedzieć o czymś takim, co się nazywa, żeby rozdzielić nasze potrzeby na potrzeby chlebowe, czyli takie, które muszą być zabezpieczone. Muszą być zabezpieczone. Trzy potrzeby, trzy pojemniczki w ciele. że bardzo jestem ciałem. To jest pierwsze krzesełko, które, na którym coś musi usiąść, tak? Pierwsze, co zauważam, to zauważam ciało. To osoba dosłownie ślepa by nie zauważyła, że mam ciało. Pierwsze, co zauważam, to, to, jest to jest najłatwiej, ciało jest najłatwiej zauważyć i potrzeby i głody w nim bardzo łatwo zauważyć. Trzy potrzeby chlebowe, według e, zaginionego, chyba jeszcze nie, nie wiadomo, czy. No, Póki co zaginionego księdza Krzysztofa Grzywocza. Trzy potrzeby chlebowe. Nie da się ominąć potrzeby glebowej. Trzy potrzeby, czyli pokarm. Pożyjesz sobie kilkadziesiąt godzin, czy tam ileś tam można kilka dni przeżyć bez pokarmu i umierasz. To nie jest tak, że możesz sobie no nie wiem, wybrać czy nie wybrać. Jak masz potrzebę chlebową, ona jest podstawowa. Jak nie zagospodarujesz tego, to twój organizm będzie wpadał najpierw w patologię, później w depresję, później w śmierć. Potrzeba. Pierwsze to jest pokarm. Ja teraz mówię o całości duchowości. Te trzy sfery, które tutaj wymienię, które są opisane w tym stworzeniu, to jest całość, to jest tak zwana integracja, integralność w osobie. Trzy rzeczy. Pokarm. Drugie. Odpoczynek. Nasze ciało funkcjonuje tak, że jeśli nie będzie odpoczynku, to po prostu ono się najpierw wejdzie w patologię, później w depresję, a później śmierć. Albo wymusi po prostu, nie? Chodzisz 30 parę godzin, 30 parę godzin, Red Bull jeden, Red Bull drugi, kawał na Red Bullu. Nie wiem co tam, kierowcy robią jakieś takie różne rzeczy i w pewnym momencie ciało się zbuntowało, leży Padł. Kiedyś, kiedyś usnąłem przy własnych gościach kulturalni, bo po cichu wyszli. Trochę mi było głupko. Jest trochę do dzisiaj. Odpoczynek, i trzecia, nasze ciało funkcjonuje tak, że nasze ciało funkcjonuje w, w ruchu. Potrzebuje ruchu. Jak na przykład trzecia postawa e, potrzeba klebowa to jest Można by powiedzieć: Ladę, ja mogę siedzieć. Rzeczywiście możesz siedzieć, ale Twoje ciało się niszczy. Nie? Jak położymy daną osobę, e, położymy daną na przykład osobę w szpitalu na dwa tygodnie, nie, nikt jej nie rusza, odpoczywa, no bo raczej jak się leży, to odpoczywa i je, dostaje coś tam. Natomiast trzeba walczyć, podobno są jakieś problemy ciśnieniowe czasami, podobno no, odleżyny, jakieś tam różne rzeczy. To jest też ważne, to jest też ważne. To jest Adam. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Co to znaczy? Neandertalczyk zauważył, że potrzebuje jeść, potrzebuje yy, odpoczynku, potrzebuje ruchu. Yy. Można by było tutaj wystawić jeszcze inne potrzeby, na przykład współżycie. Czy to jest potrzeba chlebowa? I może jest ważna. Nie współżyje. Żyje 30 lat. Nie, Nie umarł. Nie? I ciało sobie radzi. Jako tak. Czym innym jest uzależnienie się od czegoś że ta potrzeba jest taka, że kilka pudełeczek się łączy. I Bóg stwarza Ewę, Matka Żyjących. Bóg stwarza Ewę, drugi poziom, Ewa. Nie jest dobrze, żeby człowiek żył sam. To znaczy, masz systematycznie budzi się w tobie w pewnym momencie, gdy zabezpieczył człowiek tę sferę, budzi się w tobie, widzą się w tobie potrzeby, które są potrzebami wewnętrznymi. My mamy te potrzeby i są one chlebowe. Znaczy ty sobie y, świetnie już się nakarmisz, nie? Masz dobrą pracę, proszę bardzo. Masz co jeść, odpoczywasz, masz ruch. I w pewnym momencie osoby doświadczają tego, że... No depresja. Że moje życie jest po coś więcej. Ja mam naprawdę potrzeby chlebowe, e, które jeśli ja się na nie nie zgodzę, albo ich nie rozeznam, nie będę ich karmił, nie ja będę karmił tego głodu, tylko ominę umrę. Pismo święte mówi nie jest dobrze, żeby człowiek tylko żarł, leżał, no i się trochę to, czasami tam poruszał. Jesteś czymś głębiej, czy ci się to podoba, czy ci się nie podoba. I tutaj Ksiądz Grzegorz wymienia też trzy, pod, trzy um, potrzeby wewnętrzne na zasadzie duszy. Słowo psyche od słowa dusza, to jest słowo greckie. Kiedyś nie było takiego rozdzielenia, jeśli chodzi o psychologię i o, w ogóle o nauki związane z wnętrzem człowieka. To dopiero później zostało oddzielone. Super, że zostało oddzielone. Natomiast czy współpracuje? Świetnie współpracuje. Niektórzy mówią coś takiego, że dwie książki z teologii i z psychologii nie mogą leżeć obok siebie, bo się zeżrą na sobie, nie? A to się gryzły. Absolutnie nie. Czy Chrystus był w pewnym sensie takim psychologiem trochę, a pewnie że tak? Pytał, co uważasz? Jak leczył, to nie leczył na zasadzie takiej. Proszę bardzo, uwaga, idę i leczę. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, Nie pyk, pyk, pyk, pyk. jestem zmęczony jest na nie? nie. On robił większość ym, opowieści o samym Chrystusie było takie, że On najpierw zaczął pytać i to też będziemy sobie robić na następnej konferencji. Czego chcesz? Jaka jest twoja potrzeba? Co myślisz? Co uważasz? Chrystus podchodzi do człowieka, który od kilkunastu lat jest chory. Nie może chodzić. Potrzebuje, y, potrzebuje czegoś z zewnątrz do tego, żeby zdążyć się nakarmić, napić y, w sadawce. I wszyscy, wszyscy wiedzą, czego on potrzebuje. Nikt go nie rusza, natomiast wszyscy wiedzą, czego potrzebuje. Chrystus idzie sobie ze swoimi uczniami i zadaje trudne pytania. Uwaga, czego chcesz? A z tyłu apostołowie, nie, no super, ale żeś wymyślił. Toż ślepy by zauważył, czego chce. No chce tego, żebyś go uzdrowił. No to mach ręką i idziemy dalej, nie? A on odpowiada zupełnie co innego. On mówi, nie mam człowieka. Nie mam człowieka. Zagubiłem relację jestem sam. Zagubiłem relację do czegoś z zewnątrz. Nie mam relacji do. I dlatego jestem bezsilny. Jest taka zasada maksyma w języku łacińskim. Tyle z mojej miłości do języka łacińskiego, że kilka maksym znam. To jest, to jest taka zasada a esse sequitur agere, to znaczy, jaki byt, takie działanie. Osoby o stabilnym poczuciu własnej wartości lepiej działają. Lepiej działają. Był taki eksperyment, była taka decyzja u naszych zachodnich sąsiadów, zachodnich, tak, Niemcy. Zdecydowali się, żeby rozszerzyć sieć żłóbków, żeby szybciej kobiety poszły do pracy. Um, że tam trochę odchowają te swoje dzieci, natomiast nie będą przy nich siedziały, nie będą przy nich trwały. Jak ktoś chce przy mnie trwać, to jednocześnie przekazuje mi to, co mi przekazuje, że warto. Jak ja podchodzę do czegoś, co jest wartościowe, to ja daję, daję temu czas. Kobieta idzie sobie po galerii, widzi, widzi jakieś tam różne rzeczy, nie? Widzi, no I praca, rzeczy sprzętem Leć dalej, śpiewa. Dzieją się nią trzy podstawowe rzeczy. Daje ten czas, dlatego że chce. Chcę. To mnie pobudza do życia. Chcę się tym opiekować. Ale co to jest miłość? Miłość to jest to, że dany człowiek jawił mi się jako pytrzeń wartościowe. Bóg dał nam ludzi, dał nam ludzi, w naturze wpisał coś takiego, że jak mały po Was leży, to wszyscy po prostu na niego, nie? Ja mam doświadczenie swojego chrześniaka, który teraz ma 3 lata. Jak został wniesiony do naszej rodziny, to wszyscy na niego po prostu, każdy miał tam jakieś tam różne tematy, natomiast wniesiał, został wniesiony Mikołajek, nie? I wszyscy nagle adorują Mikołajka. Czas i adoracja skupiona po prostu na nim. A jak beknął, a jak nie beknął, a zrobił kubkę, a nie zrobił kubki, a jaka kubka, a kiedy kubka? No w sumie to dziecko jedyne co robi, to ta robi, nie? Ciągle był adorowany. Ktoś chciał przy nim być. W, w Niemczech zrobiono taki eksperyment, znaczy eksperyment, zdecydowano, rozszerzono sieć y, żółtków y, i dzieci, y, dzieci zostały już tam ileś tam minęły miesięcy, y, trafiały podobno do, do tych żółtków, zostały jakoś tam karmione zewnętrznie. No i ten czas był dawany ze względu na to, że jest praca, nie? więc podejrzewam, że to totalnie nie było coś takiego, jak kontakt z. Y, z matką, z tym, że ktoś chce. Nie była przekazywana miłość. E, kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że miłość to jest czas, ale to nie jest taki czas, w którym ty jesteś przekonany, no muszę, nie? Masz dziecko? Masz dziecko? Na rekolekcjach usłyszałaś, że trzeba przekazać czas, wracasz do domu, łapiesz zegarek, wcześniej było 7 minut, to teraz będzie 14, no? Jestem, kocham cię. E, lepiej ci? Od razu, od razu po prostu weź odryć ode mnie. Najpierw trzeba y, zauważyć, że ta osoba jest kimś wartością. Trzeba wrócić w pewnym sensie do adorowania, że ja najpierw muszę uwierzyć, inaczej to poniża. Jak ty nie wierzysz, że ktoś dla ciebie jest osobą wartościową, jak jest wartością, to ty, jak przy nim trwasz, to go poniżasz. My jesteśmy, osoba o takim zaniżonym poczuciu wartości od razu wyczuje, że coś jest niechalą. Pierwsze, co się stało w tych, w tych dzieciach, to to, Niemcy sobie strzelili bramkę do własnej, gola do własnej bramki. Ze względu na to, że te kobiety szybciej wróciły do pracy. A tam kilka miesięcy do przodu, nie? Gospodarka, brawo. Super. Natomiast taki był problem, że po, tych, po tym pokoleniu się okazało, że to pokolenie gorzej działało. Jaki byt? Takie działanie. Przepraszam. Jak ktoś mi z zewnątrz nie pokaże, jaka jest wartość mojego życia, wy myślicie, że ja o to życie będę dbał? Jakie ja będę miał, jakie, jaką ja mam podstawę do tego, żeby nazwać, że moje życie jest wartością? Podstawę taką, że na samym początku ja przeczułam wartość tego życia, dlatego że ktoś ze mną chce być, ktoś mnie kocha. Że doświadczenie miłości od drugiego człowieka nie jest luksusem, jest obowiązkiem do tego, żebyśmy funkcjonowali dobrze. Jaki byt? Takie działanie? Natomiast to się absolutnie nie powinno skończyć na człowieku. Człowiek jest za mały. To wszystko, co mamy tutaj. Choćbyś sobie po prostu w domu, kuchnię świetnie choćby choćbyś po prostu miała wszystko, próbowała się nakarmić wszystkim, co masz, ludźmi. Człowiek jest taką odchłanią, że ciebie pomina rozwinięte kraje, świetnie, świetnie prosperujące, jeśli chodzi o gospodarkę, mają wszystko, e, mocno się nie muszą starać, e, mają wszystko i mają najwięcej depresji. Bo ten, ta dziura w człowieku jest tak potężna, że jak masz męża, to trzeba mu powiedzieć, kochani, ja cię kocham, ty mnie nie wypełnisz. A on jak mądry powie, ja wiem, ja wiem, potrzebujesz Boga, no to mój mąż potrzebujesz Boga. Że to jest po prostu tylko takie delikatne zapewnienie. Natomiast to jest trzecia strefa. Którą pierwszą każdy zauważy. Drugą już nie każdy. Nie każdy żyje płynnie jeśli chodzi o swoje życie psychiczne. O swoją psychę, o swoją duszę. To aż tak jest blisko duchowości. Psychologia i, i duchowość. Każde jest oddzielne. Czy ja lubię psychologię? Bardzo lubię psychologię. Natomiast lubię po to, żeby... Y, lubię do takiego momentu, do którego powinien, wiem, że powinienem oddać. Bo ja jestem do czegoś innego. To jest lewa. Są trzy potrzeby Lewowe według, y, według księdza Krzywocza. Pierwsza to jest potrzeba wartości. Królowa y, potrzeb psychicznych, dlatego y, natura nas... Uformowała tak, że dziecko jest błogosławione obecnością od samego początku odruchowo. Trzeba dużej patologii, żeby tak nie było. Bezpieczeństwo. I trzecie to jest cel. Rozwój. Cel. Rozwój. Jak nie masz poczucia tego, że twoje życie do czegoś dąży, to też dochodzisz tutaj. Tutaj depresja nazywa się anemią. Tutaj depresja nazywa się depresją. A tutaj depresja nazywa się acedią. Złamaniem. Zniechęceniem. Nie chcę żyć. Nie chcę wychodzić na zewnątrz. Mam złamane, co, co tam chciał zrobić z ludźmi, co mu się świetnie udawało. Co Chrystus jakby wracał. Zwracał im to. Jak długo siedzieli w grzechu, bo konsekwencją tych różnych rzeczy, które, tych chorób Chrystus mówił jasno. To jest konsekwencja grzechu. Nie tylko nie uzdrowił kogoś i mówił bardzo często coś takiego. Tylko nie wracaj do grzechu, żeby ci się coś gorszego nie stało. Bo ty wrócisz do tego samego, a już nadzieja w tobie się złama. Czyli gorzej jest. Mówi coś takiego. Tutaj. Potrzeba wartości jest podstawową dla nas, stąd tak szalenie, jak, jak się zakopujemy, to to szaleje po prostu. Jak gram w piłkę i, i strzelę gola, trochę leci, trochę leci, tu wartości do góry, nie? Już tego nie robię. Jak powiem fajne kazanie. <grystanie> nie przeszkadzacie sobie, panie. Jak coś mnie dowartościuje, to to jest karmione, natomiast to powinno być na podstawie nie mojego poczucia, tylko mojej wiedzy. Ludzie przy mnie zostają, ale ludzie ode mnie odchodzą. I co wtedy? Pusto? To jest potrzeba chlebowa w tobie. Umrzesz się, kiedy nie będzie. Pismo Święte mówi coś takiego. Czytasz pismo, bo tam jest historia zbawienia innych ludzi. Po to, żebyś e, tą podstawę wziął dla siebie i zobaczył, że ten sam Bóg jest w Twoim życiu. Podstawą duchowości Izraelitów w Starym Testamencie było co? Że oni przychodzili do kościoła i padali? I było święty. Oni szli i nosili Arkę Pańską, a w tej Arce Pańskiej jedyne, co było największą świętością dla nich, to są tablice dziesięciu przykazań. Nie dlatego, że one miały supermoc. Świeciły w nocy i tak jak różne inne rzeczy. Laskę Mojżesza. Miecz słabego, o dziewczęcym wyglądzie, największego wojownika Izraela, Dawida. Co to, co to było? To są artefakty, które same z siebie dają moc? Nie. To daje moc, jeśli wiesz, że to są rzeczy, które są namacalnymi dowodami tego, że Bóg przy Tobie jest. Tak wygląda duchowość. Że przychodzenie i oczekiwanie magiczności od Pana Boga jest czymś nietrafionym w naszej duchowości. Że Ty widzisz swoją historię i odczytujesz ją jako historię zbawienia. Jeśli to jest teoria dla Ciebie, jeszcze jesteś przed wejściem do świata. Jeszcze się nie cieszysz, bo nie masz się z czego cieszyć. I trzecia warstwa, która się odbija, <śmiech> był tam taki trzeci ktoś, co się Bóg nazywa. Najgłębiej nas. Duchowość. Są dwa pojęcia. Pierwsze nazywa się wzięcie, drugie oddanie. Nie odwrotnie. Wzięcie miłości i oddanie miłości. Miłość nie jest czymś teoretycznym, że ja mam fajną emocjkę, no to ja wam teraz proszę bardzo. a mówię, a ja cię kocham. Była taka sytuacja, w, w ksiądz nie wiem, opowiadał, była taka sytuacja w metrze. Dziewczyna siedzi na, na kolanach chłopakowi. E, I e, on mówi tak po prostu wzdychając, ma taką emocję, te wszystkie motylki, co jeszcze nie powyzdychały. E, i, I mówi, mmm, ja cię tak kocham. Nie? Nawet nie potrafię tego powtórzyć wyszedłem z prawem. Ja cię tak kocham, a ona mu, a ona mu mówi weśnie z Co To powinien być większym romantykiem, nie? Weźnie ściemniaj. Pytanie jest, ona wie, że on się teraz pobudził emocjonalnie i y, ona mu się wydaje taka piękna, taka, czy po prostu jest piękna. Y, i, tak, słodzi jej. Natomiast y, dobre przeczucie tego, że on tam kocha kogo? Język polski jest świetny. Ja zakochałem się. W tobie. jedna z poatek, pani Kępińska, tak? powiedziała coś takiego, jak przestałam być zakochana w swoim mężu, zaczęłam go kochać. Była decyzja, że Pismo Święte jest takie czytanie, które jest bardzo rzadko czytane, a szkoda e, na ślubach, że małżonek to jest taki ktoś, taki goły, uwity e, w, w skałach, w przepaści w skałach. To jest czystość, to jest czystość, która systematycznie wchodzi coraz w głębiej w skały. I jak wchodzi coraz w głębiej w skały, to ty już gołąbka nie widzisz. Nie widzisz. Jak zdradził, nie widzisz. Natomiast czy to oznacza, że on nie żyje? Tam jest. Ty też jesteś gołąbką ukrytą w skałach. Otaczasz się różnymi rzeczami. Otaczamy, my, my. my. Się różnymi rzeczami, które są też y, y, grzeszne, jak masz takie doświadczenie, że Bóg w tym całym po prostu grzechu, jakiegoś tam różnymi takimi rzeczami, on nadal po prostu siedzi przy tobie i robi z tobą historię zbawienia. I ingeruje w twoje życie. Jak masz takie doświadczenie, że ja grzesznik, za mnie po prostu umiera, ktoś daje, daje mi czas, umiera za mnie, szuka drogi do mnie. Błogosławi mnie przez tą obecność. Jak ja to zauważam, jestem w stanie kochać grzesznika. Jak nie, ja się grzesznikiem kości. Stąd Chrystus powiedział, ja przyszedłem tylko do tych, co się źle mają. Wy, co się dobrze macie, bo co swoich grzechów nie zauważacie, będziecie tylko w stanie kochać idealnych. Czyli w najlepszym wypadku siebie to tylko wtedy, gdy nie widzicie swoich grzechów. I tu się kończy wyczelność. Każdy jest grzesznikiem. Ostatnio rozmawiałem z moimi uczniami, którzy mówili tak, że a gdyby, gdybyś gdyby Ksiądz ma problem ze spowiadaniem swoich uczniów, nie? mówię, pierwszy, pierwszy brak problemu jest taki, że ja często nie rozpoznaję, że to był mi że naprawdę nie, nie robię czegoś takiego, że siedzę przy tej krance. Kaśka? i Kaśka? <śmiech> Poczekam, aż klęknie nie ucał jest łeb. Kaśka! <śmiech> <śmiech> nie spodziewałem się! <śmiech> nie? Nic z tych rzeczy. Natomiast oni <Czyjmy> mają takie poczucie, oby nie byli odepchnięci. Ja mam takie poczucie, bo on no już... Może ja nie spowiadam, nie wiadomo ile, ale naprawdę... Yy, może mnie coś wielkim, może nie zaskoczy ja był taki ksiądz emeryt, który yy, wraca, taki... Le, ledwo, po prostu, ledwo po prostu już chodził, ale żadnie przed nim. Mówi coś takiego. Wraca z konfesjonału, tak wolniutko, wolniutko, wolniutko. My pytamy, no i co tam? Co tam że słychać? Odwracając konfesjonalu mówi nic nowego nie powiedzieli od 50 lat. Wzięcie miłości i oddanie miłości. Ostatnim, ostatnim momentem działania. Yy, by takiej formacji Chrystusa, że już powiedział, no to dałeś wszystko, teraz idźcie kochane dzieci i będziecie chodzić jak trzeba, będziecie działać jak trzeba. Nie było nawet to, no to się okazało, że to jest jeszcze za mało, że sama wiedza o tym, że Bóg Cię kocha, nawet jeśli chodzi o historię Twojego zbawienia, to jeszcze jest za mało. Oni musieli się y, spotkać na modlitwie wspólnie i modlić się o Ducha Świętego o innego Pocieszyciela. Duch Święty to nie jest nic innego jak miłość między Ojcem a Synem. Doświadczenie Ducha Świętego to jest głębokie przekonanie, że jestem ukochany przez Boga. I to jest łasko. Ja z jednej strony mam to zrozumieć, ale z drugiej strony jakbym tylko zrozumiał, to by Chrystus zrobił szkołę. A nie robił szkoły. Zrobił miejsce, w którym ludzie się modlili razem. Że to jest doświadczenie Ducha Świętego, to jest coś takiego w Kościele, co nie jesteś w stanie wytłumaczyć, bo to Cię po prostu przerasta. Masz doświadczenie i po tym, jak masz głębokie przekonanie o tym, że jesteś kochany, to z tego Pismo Święte mówi coś takiego, że z Twojego wnętrza wypłynie się ludy. I popłynie po wszystkich tych. Czy zabezpieczy wszystkie? Mhm. Co jest z tych trzech sfer najważniejsze? Wszystkie są najważniejsze. Świetnie prowadził życie duchowe, nie idź. No to papa. Pa. No. Kiedyś sobie. Yy, kiedyś, kiedyś taki mądry. Mm, mm, mm. Ja, ksiądz katolicki. Yy, nawet po prostu miałem taki nastrój strasznie. Wewnętrznie wiedziałem, wszystko, porazywałem, co trzeba, e, i mówię, co ja się nie mogę pozbyć? Jakiego nastroju, jakiegoś takiego depresyjnego, no nie wiem, e, czy coś. się okazało, że niechcący. Wyszedłem sobie na spacer. Wyszedłem sobie na spacer, zjadłem coś dobrego, i mówię, bo on, jak ja jestem płytki, wystarczy mi zjeść coś dobrego, i już się lepiej czuję. Faktycznie, faktycznie. Czasami zapominam o niektórych rzeczach, o tych, o tych, o tych. I one mnie ciągną w dół. To jest, to w Kościele nazywa się pokora. Prawda o sobie. Czystość. Integracja między, integracja w człowieku między w bycie cielesnym i duchowym. Integracja. Ja wiem, co we mnie jest zabiedzone. Teraz zrobimy, która jest godzina? 25 po 10. Dobrze. Yy, zróbmy 15 minut przerwy. Spotkajmy się za 20. Dobrze? Żeby zabezpieczyć sobie tą potrzebę. Albo inne. <grymne> <grymne>